Ja dzisiaj mam takie krótkie, lecz szukam słowa po polsku zaraz, lecz twarde słowo. O, znalazłem. Wiecie, jest różne słowo. Jest słowo, które prosto Ci a jest słowo twarde. Jest słowo twarde. Ja lubię twarde słowo, które Bóg mówi w moje życie bo to może to zmienia mnie. Kiedy kogoś głaszczysz, to tylko no, przytulasz tam, wiecie, to jedno, to jest dobrze. To dotyka pewnych uczuć. A żeby zmienić się zazwyczaj nie wystarczy tego, żeby tylko przytulać. Kto ma rodziny, wie, że nie tylko przytulanki. No, <gryw> rodzinne życie to nie tylko, ale i przemiana każdego. Czyli nie chodzi o to, żeby zmieniał jeden drugiego. Najważniejsze oddać swoje życie Bogu, jeśli Bóg jest w rodzinie, to każdy poddaje się Bogu, żeby się zmienić. Amen? I wtedy przychodzi przemiana. Zmieniać osobę, zmieniać człowieka, nawet w Kościele. Jeśli ludzi próbują zmieniać ludzi, będzie nieskuteczny. Kiedy Bóg zmienia człowieka, skuteczny, to jest niesamowicie skuteczne. On daje wolność, od Jego Słowa przychodzi wolność. Jego Słowo jest wolnością. I ja nawet nie chciał powiedzieć twarde Słowo, tak żebyśmy mogli też no, zjeść. Bo jest mięso, Biblia mówi, że jest mięso. Wiecie, że w Biblii jest napisane o mięso? Jest mleko, jest manna kasza. Ma, manna... Znaczy, w, dzieci, w dzieciństwie kto jadł? Ja jadłem. <głos> Nie wszyscy lubili. Ja jadłem ze zmuszenia. <głos> Nie dorosłym później wspomniał, ona mnie spodobała się. mówi oby mnie dawali więcej mannej kaszy. Kiedy dzieci rodzili się, ja podjadałem manną kaszę. No, z moimi dziećmi. Ale... Uh, no, to jest słowo, które ja wierzę, że ono uwalnia. O dzisiejsze słowo ono uwalnia. Każde słowo jest skuteczne. Każde Boże Słowo jest skuteczne. Ono czyni to, z czym jego, jego Bóg posłał. Rozumiecie? To, z czym Bóg posłał. I... Ot, tak jakby wyznaczyłem tą Nazwy na dzisiaj, a, taka fajna nazwa, chciałem spierwa inaczej to nazwać, teraz przed chwilą tam modliłem się i nie, to, ale to będzie ze Słowa Bożego taka nazwa. Pod strażą zakonu, widzicie, pod strażą zakonu, tak ostro zabrzmiało. Druga nazwa była to zniewolenie zakonem, <głos> a to w ogóle nie zrozumiałe byłoby. Pod strażą zakonu, generalnie to jest kilka spotkań, w których Bóg postanowił otworzyć Ci swoją łaskę. Twoje życie niesamowicie przejdzie do przodu, jeśli dotkniesz tylko tego, Do czego Bóg powołał, w czym Bóg położył nas generalnie chodzić. I dzisiaj Bóg chce pokazać Tobie to, co zatrzymuje Cię. W większym stopniu ludzie przekonani już w kościołach, ich przekonują, że diabł ich trzyma. Wiecie, w kościele jest modlitwa. I nawet o twoje życie. Może ty nie modlisz się, to ktoś się modlił. Lepiej, żeby i ty też modlił się. Ale jest modlitwa i także uwalnia cię od różnych powrozów. Amen? Ale ja zauważył, i Bóg pokazuje, że większość ludzi nie z powodu diabła cierpią jakiś tam niedostatek, jakąś jeszcze strony niewolne jeszcze nieswobodne strony życia, ale z powodu pewnej rzeczy, na którą on wskazuje. I dzisiaj вот to słowo otworzycie, czego Bóg chce ci dzisiaj uwalniać. On teraz to uwalnia. W twoim myśleniu, w twojej duszy, w twoim duchu. I najpierw zacznę czytać ze Słowa w liście do Filipian. My tylko dwa, dwa miejsca pisma będziemy mieli teraz, w tej chwili. List do Filipian i generalnie list kościołowi Galacjan. Jest taki list Galacjan. Kto pamięta, że w Biblii jest Galacjan list. Czytajcie Nowy Testament. Czytajcie Stary Testament. Czytajcie całą Biblię. Przybywajcie w Słowie Bożym. Przybywajcie w Słowie Bożym. Filipian 3, 1 i tam kilka wersetów ja przeczytam. Ponadto, bracia moi, tylko bądź uważny. Teraz skupię się tylko na Słowie nie patrz na mnie jako, no, prosto, skupia się tylko na słowie. Ponadto, bracia moi, mówi Bóg do ciebie bezpośrednio, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać to do Was, jedno i to samo, nie przykrzy mi się, dla Was zaś jest to zabezpieczeniem. Ja wstępnie powiem, że Paweł, apostoł, po raz kolejny po raz kolejny zwracał się z tym słowem do kościoła. Do kościoła. Ja tylko, no, chyba jest, są różne kaznodzieje, jest bardzo, jest tysiące kaznodziejów na świecie. Tysiące, tysiące. W Polsce jest tysiące. No. Niektórzy jeszcze nie znają, że oni też powołani. Wśród was są ci, które powołanie być też ale wszyscy jesteśmy powołani w Bogu. Amen? Ja pamiętam jeden człowiek. Miał liczny kościół. On chyba już nie żyje. Był starszym. Jego żona, ja ich raz albo raz widziałem tak naocznie z bliska. A... I on, w nim było mocne Boże namaszczenie namaszczenie ducha. Mocny kościół, wiele ludzi było przemienionych życie, tysięcy, tysięcy ludzi. A mnie o nim powiedzieli, że przez prawie 15 lub nawet więcej lat ten człowiek na każdym nabożeństwie głosił jedno i to samo kazanie. Wy by wytrzymaliście, czy nie? A też wytrzymałeś? Piętnaście lat wychodzi i... Nie, on nie czytał to samo, ale ten sam kierunek, te same podobne objawienia. Ja mówię, ile... My takie rozno, różnorodne, my chcemy bardziej głębiać się w pismo. I to prawda. Badaj pismo nie Słowo Boże wchodzi w Twoje życie. Ale Biblia mówi, że wystarczy gorczycznego ziarna, żeby nawet góry przestawiać. Amen. I tak to sprawiało okazanie na tych ludzi. Ja nawet później dowiedziałam się o czym, i trochę sprecyzował w swoich objawieniach coś. Ale Paweł tutaj, apostoł, potwierdza, że z jednym i tym samym kazaniem on zwracał się nie jeden raz do kościoła, na przykład w Galacjan. Bo on wiedział, że pewna zatwardziałość lub Biblii to się nazywa warownia. Wiecie, warownia słowa. Kiedyś nauczałem o warowni w kościele, ja nie będę teraz całą definicję tego mówić, tylko, że warownia w oryginalnym pismie, a ona jest. Biblia mówi nawet, nasza modlitwa Nasze orędzie, oręż nasz, nie jest cielesny, ale burzy wszelką warownię. Amen? O co czyni modlitwa? I kochani, warownia to jest obraz, biblijny obraz, to jest obraz zamku i więzienia jednocześnie. To samo tłumaczenie tam. Zamek, zamek, nie wpuszcza, nie wpuszcza. Tam zazwyczaj, znacie, ochrona, mur, tam jeszcze row, row z wodą. I jeszcze parę tam niespodzianek może być. A więzienie nie wypuszcza. I kiedy człowiek wpadł w warownie czyli warownia pojawiła się w myśleniu, a ich jest dosyć dużo w różnych sferach życia. Niektórzy tak i nie uwolnili się od warowni, które byli w świecie. Ale Słowo Boże, jak młod, młodzi. Młodzi, Znacie, No jak ot, kto może był albo pracował w takim miejscu, gdzie... E, granit, granit, z granitu różne, różne tam robią. Ja byłem, bo moja teściowa tam pracowała przez prawie wielu lat, 20 lub 30 lat, ja nawet nie, nie, nie wiem ile lat. A ona tym się nie zajmowała, ona miała tam inne, ale ja tam przychodziłem też i widziałem jak robią piękne, różne ozdoby, pomniki, cokolwiek, tam no wszystko, tam dla domu coś robią z tego mocnego kamienia z takiego, tam takie maszyny pracują, te, te ludzie od tej sztuki, no, no, no. I, a, ale Słowo Boże, ono rujnuje, ono zdolne rujnować bądź jaką warownię. Warownie przeszkadzają nam. W większym stopniu dzisiaj w spotkaniu ty widzisz za krótki czas ty pójdziesz i tu widzisz, że pewne warownie zrujnowany. i to nie tylko ułatwi twoje życie, ale i uzdrowie. W dzisiejszym spotkaniu Bóg uzdrawia. Amen. Przyjmuj prosto z serca uzdrowienia. Przyjmuj, to jest to pomazanie, które Bóg idzie i uzdrawia każde ciało. Amen. Uzdrawia duszę, uzdrawia ciało, uzdrawia twoje myślenie. I e, Paweł Zwraca się, mówię, że tu było potrzebne do tych ludzi, to nie Galacjan było, a Filipian, to jest kościół w Filipach. Był. Filipian, Galacjan później my weźmiemy. Tam była podobna sytuacja. Вот, Filipianie i Galacjanie czymś byli podobni. No, że w nich pewne warownie siedzieli. I kiedy on przychodził do kościoła, mówi, jest pewne rzeczy, które wam przeszkadzają. Wywojujecie nie tam, nie, tym, nie, nie w tym, co po powinno. I e, dalej napisano drugi wierset strzeżcie się psów ostro. Prawda ostro. No, to nie chodzi o tych psów, no, w których domu mamy, tych zwierzeń, no. On miał na uwadze coś innego tutaj. Ostro mówi, strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu, My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. To jest generalnie zamknięte jego kazanie, tym. tylko dalej on go otwiera. Chodzi o tym, że wielu ludzi, kiedy nawracają się, od razu zaczynają mieć w duchu. Narodzenie na nowo to w duchu, nie możesz od ciała narodzić się w duchu. To od ducha. Amen. Kiedy Ty przyjąłeś Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, to jest od Ducha. Amen? Od Bożego Ducha. Od żadnego innego Ducha. Od Bożego Ducha. Amen? Hallelujah! I wtedy zaczynasz iść w Duchu. Zaczynasz... W... O! Kiedy jeszcze przychodzi chrzest w Duchu, przychodzą dary duchowe, bardziej rozróżniesz Pismo już. Wow, objawienia. To na moje życie. A dzisiaj ten człowiek tam, czy pastor, który głosił, on głosił na moje życie, prosto. To było do mnie. Osobiście. I to prawda, to do ciebie. Bóg posyła słowo bezpośrednie na twoje życie. Ja, kiedy słucham kogoś, albo idę gdzieś na spotkanie, gdzie głoszą słowo, albo gdzieś przybywam, ja biorę dla siebie. I to nie jest egoizm. Amen. Bóg przyszedł zbawić i dać życie wyłącznie, z pierwotobie. Kiedy daje życie Tobie, kiedy Ty bierzesz życie, Ty możesz także dzielić się z innym. Jeśli my nie mamy życia, to nie możemy i podzielić się tym. Jeśli u nas zablokowany, to czym podzielimy się? A Bóg mówi, że ja chcę wola Boża otworzyć każdą sferze, sferę naszego życia. Każdą sferę. Nie tylko duchową. Nie tylko duchową. Przecież w ogóle powodzenie, a o nim mówi Biblię, nie ludzie to wymyślili. Po, Pomyślność, powodzenie jest słowa w biblijne. Oni jest w Biblii. Bóg dał człowieku, tak stworzył człowieka. Tylko nam nie we wszystkim się powodzi. Tylko u nas wiele rzeczy bywa zablokowanych. Ale powodzenie, jak Pismo powiada 3 Jana 2, on mówi, umilowany, modlę się, aby Ci się we wszystkim dobrze było. Dobrze Ci się powodziło, jak dobrze się ma dusza Twoja. I od stanu duszy zależy skuteczność w życiu, czyli rezultaty, owoce, co, dzieje, co się dzieje w ogóle w duchowym życiu, w fizycznym życiu i w duszewnym, w duszy. A od duszy. I ludzie próbują niestety nie tymi środkami karmić swoją duszę. Twoja dusza ma być w całości nakarmiona Bogiem. I ty będziesz szczęśliwy. No. Potem pokażę, jak łatwo pomylić źródło, mając to samo słowo, mając te same Biblii. Jak ludzie mylią się na pewnym etapie. Te kościoły, oni się mylili, i kiedy wracał do nich Paweł, mówił, mówi, muszę kolejny raz na kazanie mówić to samo. Może inny przykłady dawał. Duch Święty rzeczywiście nie powtarza się, on niepowtarzalny. Ale daje tą samą warownię. Buh! Człowiek mówi, no prawie już, prawie jeszcze trochę, bo są różne warstwy tych warowni. Te więzienia i zamki duchowe, oni stworzane, ich diabol rzeczywiście stwarza. On trzyma tam. Jeśli więzienie, to on trzyma, wiecie? I zamek, on nie dopuszcza do siebie, człowiek izoluje się. Ja znam najlepiej. U mnie jest, ja już poznałem wszystko. I siedzi w zamku. Tylko ten zamek nie od Boga. Tam, wiecie, że w wojnach byli zamki, które głodowali tam. Ich zamknęli i tam głód. A w więzieniu też nic dobrego nie ma. Wiecie, jak więzienie. Tam nic. Trzeba wyjść z więzienia. Co takie, kiedy Bóg, e, w modlitwie rujnuje wszystkie warownie w naszym życiu? to my wychodzimy z bądź jakiego więzienia. Ja nie chcę siedzieć w więzieniu. Amen? I w takim pseudo-zamku pseudo też nie chcę. Bóg powołał, cię do wolności w Chrystusie Jezusie. Amen? Do wolności, realnie. I taką wolność, którą, jaką ty masz, jest szansa, że będą mieć inni ludzi z twojego otoczenia. I im więcej w tobie wolności... W następnych ludziach tak pomnaża się Kościół, tak dzieje się w mieście, tak miasto zdobywa się dla Pana. Amen? Nie można wyjść prosto na miasto, hasło rzucić: Jezus jest Panem. No dobrze. Większość zna. <głos》>, większość to hasło zna. A ludzie nie chcą żyć hasłami. Kiedy Jezus przyszedł w Twoje życie, On coś uczynił. Amen? On coś uczynił ważnego. On dał Ci wolność. Amen. Tylko Bóg znów woła do nas, jak otrzymaliście tą wolność w Chrystusie Jezusie, tak w niej i chodźcie. Nie wracajcie do tego, żeby was y, znów zniwalali różne te warownie. Ale jeśli nawet oni pojawili się, dzisiaj będą zrujnowane, bo Duch Święty dlatego przychodzi. Amen? Nawet jeśli oni gdzieś za, spróbowali wejść, bo my żyjemy, my postawienie żyć w tym świecie. I świat próbuje wpłynąć na nas, ten system znów taki. Diabeł, Biblia mówi, że świat kwiw w złym. Diabeł w tym systemie, rozumiecie? I ten, to wpływa, chcąc, nie chcąc. Tak samo Bóg zaplanował. My jesteśmy w świecie. My postawienie z objawieniem na ten świat. I Jedni ludzie głoszą tak na tyle próbują głosić wolność, że aż sięgają poza tą wolność w inną stronę, że znów zamykają ludzi w warowni. Tak pojawiają się sekty. Wy takie pojęcie sekta? Sekta. Zamknięta warownia. Nie ma dostępu. Tylko ja mam objawienie, więcej nikt. To jest falsz. Bóg powołał Cię do wolności i każdą osobę na świecie powołał ku zbawieniu. Amen? Aleluja. I dalej mówi, strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. Obraz, obra, ob, obrzezywanie, ob, obrzezywanie po polsku, tak? Obrzezywanie to nie, nie łączcie teraz z żydóstwem, z hebrajskim tam prawem. W sumie obrzezywanie w Biblii, w Nowym Testamencie, to jest obraz zakonu. Powiedz, słowo zakon. To było potwierdzenie, kiedy Żyda, Żydów obrzezali chłopaków, tak? To było potwierdzenie, że oni pod prawem, pod zakonem. Od Mojżesza to poszło, rozumiecie? I w Nowym Testamencie słowo obrzezywanie, które używa Paweł, on mówi, nie, Paweł mówi, wy e, My bowiem jesteśmy, jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu. Jest obrzez, prze, obrzezanie przeszło z ciała na serce, na duch. Bardzo prosto, jeszcze raz powtórzę. Obrzezanie, nie musisz sobie tam obrzezywać różne, nie wiem, nie wiem co, nie będę mówić, ale ob, obrzezanie w duchu, w sercu, ja pokazuję tu, bo to fizyczne serce. Ale duch w Biblii i jest sercem. Ty narodziłeś się w duchu. Amen? Twój duch się narodził na nowo. I obrzezanie staje się w sercu. I on mówi, którzy, którzy czcimy Boga w duchu i lubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Ja taką komentarze prosto dam, które sobie Ot, tak sobie napisał. Same Tu jest taka konfrontacja, kiedy prawo próbuje konfrontować z twoim ciałem, nie od razu. Kiedy ty rodzisz się na nowo, jak raz wszystko jest okej. Okay. hallelujah, Duch Święty, aleluja, Bóg mnie prowadzi. Cuda, nawet uzdrowienia pojawiają się ty i dalej by tak iść się wzrastać. Nie, że pojawia się tu troszeczkę tak i Bo jest konfrontacja i ciało, jeśli mu pozwolisz, ono zawsze będzie ulegać zakonu, czyli obrzezaniu. Ciało lubi obrzezanie. Dlaczego? Ja wam wyjaśnię teraz. Ciało kocha zakon. a wy kiedy czytacie, wy widzicie w Biblii, że Bóg zbawił cię nie przez prawo, nie przez zakon, a przez łaskę w Jezusie Chrystusie. Wyłącznie przez łaskę. Nie przez prawo i łaskę, a tylko przez łaskę. Tylko przez łaskę. On nie zrezygnował z prawa. Wszystko pokaże. Wszystko Duch Święty nam opowiada. Ale problem w tym, że kiedy próbujemy, mówię, jest konfrontacja. Ciało i prawo. My, że chodzimy w ciele. A kiedy rodzi się na nowo, spierwa taki gorliwy, duch narodził się. Później ciało jednak, jak kotwica, wspomina, że ciało jest. I tu ciało zaczyna myśleć. Jeśli pozwolisz ciało prowadzić, ono wybierze zakon. Po temu, że tam jest różne przyczyny, jest kilka ich. Po czemu pierwsza, jedna z tych przyczyn, którą znam, że po czemu ludzie wybierają zakon, chcą żyć pod zakonem, i pod łaską jednocześnie. Nie był tak w ogóle to wykluczone. To w unicestwie ofiara Jezusa, tak napisano w Biblii. Wtedy Jezus na próżno umarł, tak napisano w Słowie. Nie możesz wtedy utrzymać wolności. Diabol znów narzuci cię, znów nalogi, znów cokolwiek. Bądź co, on przyjdzie z tym wszystkim mnie, jak McDonald's. I mówi, na, to twoje. Nie, ja byłem wolny. O, po temu, że ciało wybiera jedna z przyczyn, po czym ciało zawsze ciągnie się do zakonu. Tak tak już jest. my Wiecie, my naurodzili się w ciele. My tego nie wybierali. Tak nas stworzył Bóg. Prosto ciało idealne było na początku. Ono było wieczne. U Adama, pierwszego człowieka, ciało było wieczne. Teraz, chwała Bogu, tymczasowe, bo niektóry, ja niedawno modliłem się o ciało, <głosy> o, <głosy> A przecież jeszcze przede mną wie, no, daj Boże, że jeszcze droga jest. Ale ja mówię, Boże. Zauważyłem, że kilka spraw potrzebują uzdrowienia. Znowu. ale ciało, ono, ono, tak jakby ta konfrontacja z zakonu i ciała zmusza człowieka, Żyć według ciała. To się nazywa cielesne życie. Sam człowiek nawet nie wie, jak on szybko trafia. Mając Biblię, możesz cytować jej choć 100 razy dziennie. Ale od razu już, jeśli warownia ta zaistniała, to w sumie ciało także kiedy w kościele ludzi... Sorry, ja to wyłączę... Нам потребны клавишовцы. Если вы знаете доброго клавишовца, ну, как бы кто-то из вас играет на клавишах, можем мы дать, на курс отдать, ну, да, до, фил, да. до этой консерватории. Чи, как есть? Филхармония? Не, не, не, какая филхармония? Филхармония – это гармония. Так. Mm -hmm. <laughs> до школы музычной, только ты и не лучше. То есть, да. Но, когда Вот, zobачь, тело, ono, jak powiedziałem, ja nie pomyliłem się, kiedy powiedziałem, że ciało lubi zakon. O. Przy tym ja Wam pokażę, że w zakon sam niczego złego nie ma. Zakon jest dobry. Tylko kiedy, jeśli my próbujemy im żyć, on będzie dla nas zły. On nie będzie dla Ciebie dobry nigdy. Ale sam w sobie jest dobry. Bo Bóg Jego dał. A, amen. Ja pokażę to. Ale ciało wybiera zakon. Jedna z przyczyn, po pierwsze, kiedy człowiek w ciele zakon zawsze nakazuje coś, rozkazuje, nakazuje. I kiedy człowiek z rozkazu coś uczynił, może sto razy nie uczynił, a raz uczynił i już całą chlubi się sobą, ciało. Chwali się sobą. Ja zrobiłem. Ale przecież cała chwała należy Bogu. Amen. I kiedy chodzisz w duchu, to rzeczywiście cała chwała należy w Bogu. Po czemu ludzie sięgają po zakon w kościołach i próbują innym na Rób to, nie rób to. Po czemu tak? Po czemu nie święcisz? Po czemu święcisz? czemu to święta takie? Po czemu nie takie? A! posłuchasz takiego człowieka, myślisz, ja już niczego nie wiem. Ja już koniec, u mnie... U... Bo ciało chce się chlubić. Kiedy ono coś robi, ono mówi, wiecie co? Ha, ha, ha. Nawet jeśli z ducha ktoś uzdrowił się, i tak ciało mówi, wiecie kto to? Bóg, a sam mówi, ja. <śmiech> ciało, ono chytre. Wczoraj my na szkole rozmawialiśmy, W pewnym sensie tego słowa. Ono nie jest złe, ono nam należy. I musimy, i sam Bóg o niego dba też. Amen? Ale zakon, Paweł naucza, jeśli wy narodzili się z ducha, i znów wracacie pod to z tego stróża. To jest olbrzymia pomyłka. Wy znów staniecie niewolnikami. Tak wiele maleńkich wspólnot wychodząc, hallelujah, i później znów tak wiele rodzin uu, poszli. I później znów klatka. Kto widział choć raz klatkę? Ja u ptaków widział. U ptaków. No. Co ciekawe, że ta klatka otwarta. Ale człowiek sam tam wchodzi. Później wymyśla sobie, Bóg ze mną to jest bezpiecznie, w klatce bezpiecznie, bo czasami dają wody i czas od czasu ziarenka tam, no jak jeszcze ptaku. Ale nie do tego Bóg cię powołał. On nie tej wolności ci dał. Amen? Słyszycie? Teraz te klatki to jest ta warownia, o której Słowo Boże mówi. Ja Bogu wdzięczny, że nie tylko modlitwa. Modlitwa to nasz, or, nasz oręż, o którym walczymy. Różne diabelskie rzeczy rujnujemy w życiu. Ale Słowo Boże zmienia nas. Ono, jak, ono uniwersalne, takie narzędzie Boże. Nie można tego żadnymi innymi tam filozofiami zmienić, ale Słowem Bożym. Amen? który przychodzi uwalnia. Uwalnia nas. I a, Czytając dalej, chociaż, to czwarty wierset, chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, to Paweł apostol mówi o sobie. Ja mógłbym mówi, pokładać ufność w ciele, jeżeli ktoś inny sądzie, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzyzany, on tu po, pokazuje, obrzyzany dnia ósmego, ósmego z rodu izraelskiego, z pokolenia Benjamina, Benjaminowego, hebrajczyk, z hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca kościoła, on mówi tak, jak jest. On mówi, jestem zakon, zakonnikiem, no, faryzeuszem realnym, który prześladował kościół, bo człowiek, kiedy sięga po zakon w Bożym kościele, on staje prześladowcą. Im więcej on wziął ludzi, wszyscy stali tacy, to niczego Bóg nie może uczynić. I co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, on mówi, bo my dzisiaj widzimy, że jest prawdziwa sprawiedliwość, która jest w Jezusie Chrystusie. A on mówi, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, to jestem człowiekiem beznaganym. Prawda, bo on był wybitnym w tym on starał się trzymać się, wiecie, tam to, to, przepisu, to, ale Słowo Boże mówi, to i tak niczego nie da. Jeśli nawet wszystko wypełnisz i w jednej rzeczy uchybisz, a Pismo powiada, że nie ma tych, którzy byś nie zgrzeszyli. Tak powiada Pismo. Przeczytamy przed za chwilę, że nie ma tych, którzy by nie zgrzeszyli. A on mówi, uchybisz w jednej rzeczy. Już na marne całe prawo w twoim życiu. No. I on mówi, jestem co do, znaczy, upartych na zakonie, sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek beznagany. Ale wszystko to, dalej jest to, o czym on głosi, ale wszystko to, kochani, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Te przecież rzeczy, które on przeliczył tu, pokazał tu, oni jednocześnie byli jakimś zaletą. On starał się trzymać się prawa, zakonu. Zakon zawsze chce wepchnąć się znowu. ja pokażę Ci ważność, no, jak chodzić w Chrystusie, jak osiągać Bożego życia realnie, jak go nie stracić przez zakon. Bo ludzie wracają do starego. I dalej napisano, uznałem, to, uznałem ze względu na Chrystusa to za szkodę, Lecz więcej jeszcze wszystko uznaje za szkody wobec do, doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana Mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaje za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, nie mając. Tu już on mówi, że to trzeba usunąć, własną sprawiedliwość, która opiera się na zakonie. I lecz to, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Jest dwa źródła, z którą ludzie próbują czerpać sprawiedliwość. Z zakonu. Pojawiają się ludzie też w kościele znów. Niektórzy wracają do Starego i innym próbują narzucić to. Życie w łasce. Ja dzisiaj nie ogłoszę łaskę, bo to przede mną takie kazanie, takie nauczanie. Ale to nie oznacza, że to jest wolna przesłanka na wszystko. Ale to jest życie według Ducha Świętego. Rozumiecie? Jezus Chrystus dał nam wolność. I On chciał, żeby my w tej wolności chodzili, tak jak jest w Jezusie Chrystusie. Ty wtedy będziesz wolny i od grzechu także, i od złych rzeczy. Amen. Będziesz ich pokonywał. Zakon chce cię postawić w ograniczeniu. Inaczej mówiąc, ja bez 100% przekonany, że zakon próbuje wielu ludzi postawić w tą klatkę. Ale pokażę wam jednak, że zakon jest dobry. A jednak on jest dobry. Ale jeśli im będziesz żyć, on dla ciebie nie będzie dobry. Ale jeśli będziesz żyć Duchem i Jezusem, Jego Słowem żywym, to zmiana nastąpi. Amen. Następuje zmiana. Ty narodziłeś się od, od Słowa Bożego. I o tym właśnie było głoszenie Pawła. I ja jeszcze krótko dzisiaj powiem wam, co takie zakon. Co w ogóle jest zakon. Zakon to nie jest e, klasztor. <grym> no, <grym> Bo ja mnie kiedyś poprawiali lat 10 temu. Pastor, u nas w Polsce zakon to jest klasztor, gdzie ludzie są w tym. No. Klasztor? Klasztor. No, i tam chłopaki, dziewczyny, no, zakonnicy, zako, za, zakonnicy, i za, tak, to jest prawda, w, w kościele katolickim to jest, ale ja mam, no, to nie to, nie to, nie to, nie to, nie to, zakon jako prawo, teraz my rozważamy Słowo Boże, amen, I tu jest zakon jako prawo, i Galacy, on, on bardziej otworzył list do Galacjan. On jest krótki. Ja radzę wam w domu jego wziąć i poczytać kilka tych rozdziałów. Tam jest kilka rozdziałów tylko. On jest krótki, ale właśnie on, on pokazuje, jak ma być w życiu, jak oczekuje Bóg. I ty uwidzisz, że coś nie tak. On pomoże ci, Duch Święty, pomoże ci wyjść z tego. Galacjan 1,6. Dziwię się, on mówi do, już do kościoła w Galatach, dziwię się, że tak prędko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 abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakona. Ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Nawet jeśli ktoś stał na tą drodze, na te lyżwy, to ja mówię, finisz tam, nie, nie, tu jest powiedziane, że nie będzie. Ale to Słowo Boże mówi. To nie pastor powiedział. Z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Wasze Biblii tak samo napisano. Naprawdę, zakon nie jest sprzeczny ze Słowem. Zakon zapisany w Słowie. Ale problem, kiedy ludzie narodzili się na nowo i znów ciało ich pociąga stać pod zakonem, to znów, ja jeszcze raz mówię, życie wróci na stare. I tylko zostanie tytuł. Członek Kościoła. Albo wierzący. Albo wierny. Albo parafianie. Które jeszcze nazwa jest? <grystanie> tylko nazwa. Po co ci tylko nazwa, jeśli Bóg dał życie? Amen? Nie musi być jakiś tytuł. Z powodu jakiegoś nazwy czy tytułu nie trafiają w niebo. Z powodu serca trafiają. Amen? Serce oddane Bogu. I ty, wtedy nasiaduje życie wieczne. Serce, duch człowieka i dusza zbawione w życie wieczne. Amen. Twoja dusza zbawiona jest w życie wieczne. Amen. Alleluja. Ale Boże wola, żeby Ty tego także doświadczył tutaj na ziemi. Żeby mógł podzielić podziel, dzielić się z innymi. Żeby inni mogli czerpać z tej samej Ewangelii, którą Ty poznałeś. Amen. Nie z innej. Tu jest dwa rodzaje. Jak Paweł powiada, że sięgacie do innej Ewangelii, a jeszcze jest inna, a jeszcze jest okazuje się inna. Jak czy takie. A Paweł mówi, sięgajcie do pierwszego źródła, do Jezusa Chrystusa, z którego zostaliście narodzeni. Amen? Z którego zostaliście narodzeni, z Jego świętego krzyża. Tą samą mocą, którą On był wzięty z krzyża, ta sama moc działa teraz na Twoim życiu. Ta sama moc. Ta sama moc zdolna uzdrawiać i Ona to czyni. Ta sama moc zdolna uwalniać. Ta sama moc zdolna przemienić życia, rodzinę. Amen? Przyszłość, ten, tą samą mocą On buduje Twoją przyszłość. Duchem Świętym On buduje Twoją przyszłość. I zakon, o zakonie mówię teraz, chcę prosto, żebyśmy zrozumieli definicję, czyli zrozumieli, co, co jest zakon. Bo Jezus go nie wyrzucił, nie, On wypełnił go. Amen? I my musimy znać, co to jest ale i także stosunek, jak, jaki mamy mieć stosunek do, do tego. Bo w jednych kościołach mówią tak, zapomnij, co w ogóle jest zakon. Ja by tak nie mówił. On jest w Biblii. Amen. Musisz znać przed tym, jak poznasz prawo łaski, czyli no, takiego nie mam pojęcia, łaskę Bożą, łaskę nad łaską, z której żyjesz. Przed tym, jak, za, jak zaczniesz, znacznie chodzić, poznaj, czym jest zakon, żeby tam nie wracać. Amen. Musisz znać, ja, ja prosto widział, jak dużo ludzi w różnorodny sposób wracają w stare, no, w, ży, w życie. Prawda, więcej idzie za Jezusem też. A później ci, które wracają, jednak i tam warownia się rujnuje i idą znów za Jezusem. Amen? U Boga jest wszystko, u Boga nie ma nic niemożliwego. I, a, ale człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Usprawiedliwienie nie może być na naszym życiu z uczynków zakona. Ciało chce z uczynków, żeby chlubić się. Ja wypełniłem kilka przykazań. Dajcie mi nagrody. Dajcie mi medal. Gdzie mój medal? <grywa> tak ciało chce. Rozumiecie? Chlubić się chce. A Bóg mówi, że ja, narod... ja dał Ci nowy duch. Amen. Dusza odnawia się. I ciało nawet uzdrawiać. Przecież w Jezusie Chrystusie On dał nam i uzdrowienie ciała. Amen? I uwolnienie ciała. Ja powiem Ci, jeśli przyjmujesz to słowo, Ty uwidziesz jak nalogi szybko i różne rzeczy Nalogi nie tylko, jako kilka tych znanych, ale są różnych przyzwyczajeń bardzo dużo. Gdzieś lennictwo cały czas. Takie rzeczy, jak karoluchy pouciekają. <gry> jak Niepotrzebne. Rozumiecie? Ale nie odrzucam łaski Bożej. 21. To było Bo jeśli przez zakon jest o sprawiedliwość, wtedy Chrystus darem nie umarł. I znowu idę do Galacjan. Do Galacjan. A on mówi Galatam temu kościołowi, czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Bo niektórzy z czasem zaczynają tak żyć, jakby coś zasłużyli. I czy co jest łaska? To nie jest niezasłużone miłosierdzie. Amen? A my chodzimy, jakby coś zasłużyli, że nam się należy Ducha Świętego. On sam chce być z nami. Amen? On twój rodzic. On twój ojciec. Oj, ojciec, który w niebie. Amen? Bóg ojciec. Syn Boży, Jezus Chrystus i Duch Święty. To jest Bóg. To jest Bóg. To jest całość. To jest Bóg. Amen. Bóg Święty jest w Trójcy. I my w Nim. My Jego dzieci. I On mówi dalej, rozpoczęliście w Duchu, a teraz na ciele kończycie. on jakby opisuje sytuacje, które stają się. Tu dokładnie kościołowie w Galatach. Czy, był, czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście byłyby daremne, czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czy nie to na podstawie uczynków zakona, zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Wiecie, wielu ludzi chcą nawet cuda otrzymać z zakonu, żeby później chlubić Ale cuda ze słuchania z wiarą. Amen wiara przychodzi od słuchania Słowa Bożego, tak samo cuda w życie przychodzą. Różnorodne, różnorodne cuda. Cuda pomnożenia mogą przychodzić w finansową sferę, cuda pomnożenia, jeśli tam potrzebne. A jeśli Bóg tam czemuś Cię nauczył już, niektórzy chcą zawsze tylko cuda, a Bóg mówi, że ja Cię posłał już odpowiedź. Jaką? Idź, pracuj, a ja błogosławiam działanie rąk. Amen. <grym> Ale kiedy bywają sytuacji, kiedy Bóg daje cuda, rzeczywiście, i w ciało daje cuda. Fizyczne cuda. I... Także napisano, czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czy nie to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą. Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia Pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi, w Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, to do nas już, tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa zwierzącym Abrahamem. Wszystkie błogosławieństwa, które Ty przeczytasz w Biblii o Abrahamie, które dane mu, oni dostępne Tobie. I o pomnożenie, i o uzdrowienie, o cokolwiek Bóg mu obiecał, to Twoje, tak powiedział Jezus to należy Tobie. Biblia mówi także, bo wszyscy dziesiąty wierset dziesiąty wierset trzeciego rozdziału Galacjan. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, znowu taki Paweł naucza, są pod przekleństwem. Powtórzę, bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. I to jest prawda, to jest prawda, kochanie. Wyku... Kto zna, że Jezus wykupił nas ze wszystkich, ze wszystkich przekleństw? Amen? Ze wszystkich chorób, grzechów. I przekleństwo. Ale wiecie, że za, jeśli człowiek sam dobrowolnie pozwala trafiać pod tą e, jakby straż zakonu, on wraca pod jarzmo także, że, że przekleństwo przychodzi na życie. Ja nie mówię, że przekleństwo zaczyna we wszystkich sferach działać, a człowiek ograniczony przez to. Ja wyjaśnię to, pokażę. O. Pomaga nam to. Nie wzdrażacie się w porządku. Dzisiaj ot... nie ma melodii tam i, wspomagającej. Ale skupcie się jeszcze kilka, kilka minut. E, Sano bowiem, jeszcze raz przeczytam 10. wiersy. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Nie powiedziano, że mają przekleństwo. Pod dach jakby znów stwarza się. Czyli te symptomy podobne przychodzą. Rozumiecie mnie? Nie są, nie mają przekleństwa. Jezus wziął przekleństwo. Ale kiedy próbujesz żyć przy, pod, no, pod, tym dachem Bóg mówi, że ja, że wykupił cię. Idziemy za mną. Amen. Wzrastaj w Słowie Bożym. Słowo Boże jest twój przewodnik. I Napisano bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, mówi słowo. Bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Nie wyciągajcie nigdy, starajcie się tego wersetu, bo niewierzący człowiek cię nie zrozumie. Ja do, pamiętam czasy, kiedy nawróciłem i pytałem człowieka, a jak ty żyjesz? Przepraszam, no, przypytałem kogoś, a jak, z czego ty żyjesz? Z wiary. Ja mówię, hu, hu, hu. mnie taka wiara nie potrzeba. Nie brzmiało to z wiary jak z wiatru. Z czego żyjesz? Z wiatru. Ja mówię, nie, nie, nie to, to nie da. Ale, prosto ja tego nie rozumiał. A kiedy duch się ty otworzył, ja mówię, wow, to raczej z wiary trzeba żyć. Jeśli będę pod zakonem, całości ograniczam, stawiam się w klat, no, wracam do klatki. Choć ona otwarta. Ona cały czas otwarta. Chcesz wychodzi? Ale ludzie sami tam chodzą. Bo na początku wam powiedziałam, ciało tego chce, żeby zakon kierował. <głos> Bo tak było przyzwyczajone. A kiedy narodził się duch, potrzebujesz jego wzrostu. Musisz karmić jego Słowem Bożym, wzrastać duchowo. I wtedy dusza zmienia się. Amen? Zmienia się dusza. Bo wczoraj w szkole my rozmawialiśmy, że ciało pójdzie za tym, co go prowadzi. Ono jakby neutralne. Ono, nie, ono, nie, ono samo nie, nie ma wyboru. Ot. I Galacjan 3.12 Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełniał, przezeńżyć będzie. I to prawda, że zakon, jak wam mówiłem, że on jest dobry. Ja pokażę, dlaczego był dany nam zakon. I że Jezus go nie usunął, a wypełnił. Jedynie, co on poważnie Słowo Boże do nas mówi, żebyśmy nie, sta, nie, nie żyli pod zakonem, bo to jest problem. Ja wiem, że człowiek chce wybierać dwie rzeczy. Wczoraj my rozmawiali, że podwójne zawsze standardy. Na przykład w naszym polskim języku my mówili, że jest takie słowo, my mówimy, prawda, nie? Dwie rzeczy tam na raz. Prawda, nie? Tak, nie? No ja tak żartował wczoraj, na żartowali Musi być prawda, prawda. Albo jeśli nie, to nie, nie. W Galatach, jeśli on mówi 3, 13, 14, Chrystus wykupił nas od przykleństwa zakonu. Stawszy za nas przekleństwem, gdyż napisano przeklęty każdy, który zawies na drzewie. Aby błogosławieństwo Abrahamowi przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. My zaś abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. I tu by tak powiedział. Nawet Słowo Boże traktowane jest od razu, kiedy rodzi się każdy człowiek od Boga, od ducha i od słowa, to duch Go prowadzi. Ale ja mówię, większość z czasem zaczynają wracać do starych. I nawet Słowo można traktować z, jed, z dwóch sposobów. Ty możesz jego traktować dla Ciebie Słowo Boże, Pismo Święte. Biblia, Pismo Święte, jak chcesz, to nazwę. No Wybierz sobie nazwę. Czy Biblia, czy Pismo Święte, to jest to samo. Ale, kochani, dla jednych Słowo Boże, Pismo Święte, to jest zakon, a dla drugich to dla narodzonych na nowo. Pismo powiada samo o sobie. Musi być to prawdziwą istotą żywą. I to jest Bóg. Słowo ciałem się stało, ja Jana jeden. Ewangelia Jana jeden. To jest żywy Bóg. Amen. Kiedy ty słowo przyjmujesz, ono cię uwalnia. Kiedy ty zakon przyjmujesz, on cię oskarża. Zakon dany, żeby oddzielić grzech, żeby ty znał, co jest grzechem. Zakon nie jest coś takiego, Bóg nie jest zakonem i zakon nie jest Bogiem. Usłyszcie mnie. <śmiech> zakon to narzędzie. Dobre narzędzie. Ale w Nowym Testamencie Bóg powiedział, musisz żyć z Bożej łaski, z Bożego miłosierdzia. Amen? Realnie oddać życie Bogu, a nie próbować żyć trochę w zakonie i od innych wymagać? <grych> Pomyli się. Duch Święty i tak Ci da siły i nie będziesz grzeszyć. Amen? Życie z łaski to nie zmyślne życie. To życie w mocy Bożej która z, prosto ob... grzech staje obcym, jak obce ciała. Jak obce, rozumiecie? Wszystkie niewłaściwe rzeczy stają obcym. Ty już, aleluja, lepiej żyć z ducha. Amen? Będąc w ciele, jeśli ciało zacznie prowadzić, ono wybierze zakon znowu taki. Zakon nie jest zły, powtórzę. Zakon jest dobry. Ale jeśli z Niego będzie żyć, umrzesz. Bo nie wytrzymasz. Ty narodziłeś się na nowo. Amen? Może czegoś jeszcze nie zrozumiała. Nie martw się. Duch Święty doniesie wszystko. Sieje się słowo. W domu On cię dosięgnie. Na drodze gdzieś. Ja o to się nie martw. Ja znam, że to jest namaszczenie, które idzie razem z tobą. Jest Duch Święty. I On raz, On ci w tej mocy objawia to. Amen. Ja wiem, że te nauczania, ich, oni ważne, ale czasami, po czemu ich mało mówię, głoszą, bo one, oni trudno do słyszenia. I wiele kaznodziei pastorów, oni prosto nie znają, jak tak głosić, żeby doszło w końcu. No najlepiej głosić w Duchu Świętym, inaczej się nie da. <śmiech> najlepiej, żeby to dochodziło w Bożym Duchu, Auto, z samym autorem. Amen? On jest autor i on Cię wszystko, i położy na twoim sercu to co, to, co powinno być. Ale pamiętaj, ot, że jedni wybierają słowo, dla nich już spierwa, dla nich słowo było żywym. Później po czasie słowo dla nich stało literą. Pismo powiada, że litera zabija. Za zawsze żyje? Z literą człowiek przychodzi i mówi, po nie przestrzegałeś tego? A jak to nazywasz? To nie tak nazwałeś. Tam nie to słowo. <głosy> Jeśli to poprawienie to ma być, no, to, to, jest dobre. Ale w większym stopniu to nie, popra nie, nie poprawiają. To ludzie próbują użyć swojego ciała i zakonu. Wiesz, jak ja znam pismo? A ty go, co nie znasz? To oho, oh, ho. Oh. I, no, w sumie, dla jednych pismo jest zakon, dla drugich pismo jest istota żywa. Jeśli chodzisz z istotą żywą, po co cię zakon? Istota ja mam na wadze, że sam Bóg. Amen? Jeśli ty w Bogu, to on mówi niepotrzebny cię wtedy. Wy mnie troszeczkę zrozumieli? <głos> to jest biblijne, Boże nauczanie. Niesamowicie uwalniające. Ono uwalniało wiele razy sfery mojego życia. Ono rujnuje bądź jaką warownię. Alleluja. W Galacji, jak jeszcze mówił w dziewiętnastym wierzecie, czymże 319. Czy czymże więc jest zakon? Pytanie. On zadaje pytanie. Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw. Wy czytali to? Ja on prosto czytał. Was przy Biblii to jest to samo. Został on dodany z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica, a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. Wyjaśnij, co tu napisano. Trudno, jeśli sam czytasz, nie zawsze zrozumiesz i opuszczasz, to dalej lecisz. ale ja krótko Ci powiem. Kto taki, co znaczy do przyjścia potomka? To jest Jezus Chrystus. To jest Jezus Chrystus. I zakon dan na określony termin. Powiedz ze mną określony termin. Jeśli Ty w Jezusie próbujesz żyć zakonem, Ty mylisz się bo On wypełnił zakon. I dał Cię ducha łaski. Grzech nie będzie przymagać się. Nie po co ci każdym razem włączać czerwoną łamkę. <głos> zakon jak czerwona łamka, rozumiecie? Ona włącza się, żeby nasze sumienie zareagowało. Ale Duch Święty, kiedy prowadzi, to i grzech, i różne te przestępstwa stają dla Cię i obcym jeszcze są. Amen? Po prostu ty wzrastasz, twój duch. Z jest się słaby, później rośnie, rośnie, rośnie. A kiedy rośnie ciało, zamiast ducha, to ono tylko wybiera zakon. Znów taki. No. Potem jeśli karmić ciało, ono znów stanie pod zakonem. I innych będzie tam ciągnąć. Czy wypełniasz to? Czy właściwie traktujesz słowo? To, to, to. Bo, bo, bo. Rzeczywiście słowo ma być traktowane Duchu Bożym. Rzeczywiście. Ale w większym stopniu ludzie to mówią tylko, żeby po prostu chlubić się swoim ciałem, swoim jakimś poznaniem, czy czymś innym. Nie, nie róbcie tak. Wy musicie żyć z duchem i rozwijać i wzrastać w Słowie Bożym. Amen. I tu jest powiedziane, tu jest tak jak przeczytałem, tu jest powiedziane, że czym jest zakon, został on dodany z powodu przestępstwa, do przyjścia potomka. Czyli on na czas, kiedy Jezus przyszedł, on, on, nie, on nie jest... Nie musi być zakon twoim przewodnikiem. Nie musi. Ja za chwilę cię pokażę, że najpierw on był dany jako przewodnik. Ot. I a, kilka punktów tak proste i my już skończymy. Zakon, po pierwsze, pierwszy, zakon dan, dany był z powodu przestępstwa, żeby pokazać grzech, żeby poka ujawnić grzech. Na przykład, mała historyczna podpowiedź przed Mojżeszem, bo zakon przyszedł przez Mojżesza, jak wy znacie. Jeśli nie znacie, to ja wam prosto podpowiadam. Biblia mówi, że zakon był dany przez Mojżesza. Bogiem, ale Mojżesz go przyniósł pierwszy na ziemię. Na górze wziął. I wiecie, że byli tablicy. W Łodzi my tego nie zapomnimy, bo nas jest pomnik w Parku Śledzia. Tam Mojżesz z tablicami. Zakon dany był przez Mojżesza. Wiecie, że przed Mojżeszem byli ludzie? I dosyć sporo. Był Abraham, nawet ze zraelskiego już narodu. Izaak, Jakub. Przed nimi byli też ludzie. Noje, Noe, pamiętacie? noje w Biblii. O mniej dużo różnych scen robią. O byli ludzie. A prawa nie było. I ludzie nie mogli rozróżniać, co jest przestępstwem. Rozumiem? Byli pewne przepisy, które Bóg dawał tam. Dawał. Kiedy już Abrahama zaczął wywo, wyprowadzać i, i od tego poszedł bo, y, izraelski naród. On zaczął dać przepisy niektóre, Ale to nie prawo było, to przepisy, rozumiecie? Przepi jak teraz możemy nazwać przepisy kościelne. Jest tyle teraz, że nie wyszeli. No. Ale to byli przepisy, to nie było prawo. Ale przez Mojżesza Bóg dał zakon, żeby ludzie rozróżniali, żeby jakby On określił czerwoną linię. Ja mówię, kto przekracza, od razu ła, ła, ła, ła, ła, ła, ła. To Za niektóre przekroczenia nawet kamieniami po pobijali. Bo Bogu, że u nas nie pobijali nikogo kamieniami. Inaczej by my nikogo w łodzi nie mieli. No, tam za przekroczenia byli poważne kary też. I większość tych przekroczeń teraz norma życia dla tego świata, wiecie? Świat to wziął jako normę teraz. Moralne te rzeczy przystąpili, wszystko. Świat to zmieszał, namieszał wszystko, prawda? Zgadza się? I on mówi... No, tak jak powiedziałem... Że było, zakon był dany dlatego, żeby określić, gdzie jest grzech, co jest grzechem, co jest przestępstwem. Zakon nie jest Bogiem. Jest prosto Bożym narzędziem. Uniwersalnym. Dla nas było to dobre, w tamtym, my wtedy nie żyli, ale to było dobre dane dla człowieka. Inaczej by człowiek sam z siebie zniszczył, jeśli by Bóg nie dał zakonu. Rozumiecie? Grzech zjada człowieka. Grzech Biblia mówi, grzech przynosi śmierć. Żeby nie zakon, już zginęli wszyscy. Ale zakon doprowadził nas do pewnego wydarzenia. To wydarzenie nazywa się śmierć i zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. I kiedy doszło do tego, Jezus wziął to na siebie. I On dał Ci ducha, tych ży życia. Amen. Dał Ci ducha swojego świętego. I On mówi, teraz zaczynaj żyć ze słowa żywego Boga. Nie jako zakon, a jako z łaski z słowa. Amen. Żywego Boga. On Duchem Świętym jest tobą. Nie prosto tak, Jezus, idąc na niebo, mówi, dam Wam ducha Świętego. On nas przewodnik teraz. Masz nie zakon, za przewodnika, a ducha Bożego. Nie lekceważcie tego nigdy. Duch Święty nie dodatek do życia. I nie ten, który go, tak, Duch Święty, choć coś zrobi, tam. Nie, on przewodnik. On jest wielki sługa. On najważniejsza postać, która jest istnieje na Ziemi. Amen? Słyszycie mnie? O tym pismo mówi. On przedstawia nam samego Jezusa. Jezus w niebie. Jezus z Ojcem jest w niebie. On po prawicy teraz. Po prawicy Ojca. On stawia się bez przystanku za nas. Do Ojca niczego grzesznego nie trafia. Prosto nie może, rozumiecie? A Jezus my, no sorry, że czyjeś religijne uczucia, no, ale On jak filtr. On tam stał, On wziął wszystko na siebie i mówi... Twoje grzechy, twoi wszystkie grzechy z tego człowieczeństwa, z ludzkości, wszystkich, wszystkich, wszystkich ludzi. Oni na nim. I on stał i stawi się za nami. Amen. Duch Święty jest z nami na ziemi. I po drugie, zakon wszystkich postawił pod sąd Boży. W Rzymian 3, 19, tam ja parę wersetów przyczytam. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte, aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Z zakon przyszedł, aby świat podpadał zakonowi, czyli są sądowi, żeby sąd no, był, Dla żeby postawić przed sądem. Dlatego z uczynków zakona nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, powtarza się, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Bo dlaczego zakon? Przez zakon jest poznanie grzechu. To jest bardzo poważna pomyłka ludzi, które wybierają znów życie w zakonu, zakonu. Bo duch dany, Boży duch dany Tobie, żeby rozróżniać co jest dobre, co jest złe. Amen? On Cię w ogóle doprowadzi do, te, prowadzi do tego, żeby Ty jadł z drzewa życia. To inne kazanie, nie dzisiaj go będę głosił. Ale w ogrodzie jeden było dwa drzewa, jeśli wyznacie, nie jedno, a dwa. Jedno drzewo poznania dobra i zła, od którego zjadła Ewa razem z Adamem. A drugie drzewo życia. I to drzewo życia jest Jezus Chrystus. Musisz z Niego jeść. On powiedział, kto będzie jadł i pił ciało moje, pamiętacie? Krew moją pił i jeść moje ciało. To o tym właśnie. Ty musisz, kiedy narodził się na nowo, jeść z drzewa życia i będziesz żył. Amen. Ty podłączony do tego drzewa wiecznego życia. Nie wracaj w to, co jest pod dachem zakonu. Bóg nie zrezygnował z zakonu. Prosto ty nie musisz pod nim żyć, rozumiesz? I innych wciągać w to. Żyj Ewangelią Chrystusową, prawdziwą i czystą. Amen? Biblia mówi... Przez zakon jest poznanie grzechu, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. Więc wiem jestem przekonany, że chwała Boża to jest realność, ona ona jest. Ja ją doświadczam, ja w niej bywam. Tylko wola Boże, żeby wszyscy ludzie, większość w niej przebywali, żeby ona wychodziła na ulicy. Ci, którzy pod zakonem nie mogą być chwały Bożej. Ona tam nie objawia się, bo ona z nas wychodzi. No, też inne nauczenie. Ale chwała Boża, ona... On powiedział, gdzie Boże Królestwo? Was znajduje się. I chwała podnosi się Boża stąd. To nie prosto Boże obecność. W chwale On sam, w całości. Sam Bóg przechodzi w twoje życie. Ja, od... Kiedyś ja tego nie rozróżniam. W ogóle nie znałem, że je tak jest. Ale chwała obecność to tylko troszeczkę. Chwała w chwale czyni się wiele czego. Apostolowie działali w chwale Bożej. Jeśli wyczytacie dzieje apostolskie, i widzicie tam, wow, nawrócenia dużo. Dużo ludzi tam nawraca, dużo ludzi uzdrawia się. Cudy i znaki czyni, i to, i to. Oni działali w atmosferze chwały Bożej. Nie prosto w obecności. Teraz kościoły doświadczyli nieco trochę Bożej obecności. Ona jest u nas. I nawet jest troszeczkę dotknięcie Bożej chwały. Nie zostawiacie tego. Podążacie drogą Pana. Amen. Wy każdy, ja wierzę w Polsce, ja wierzę w każdego Polaka, który wejdzie w Bożą chwałę. Taka moja wiara. Taka moja wiara. Hallelujah. Hallelujah. I... Ale nie można wyjść w chwałę Bożą z bagażem zakonu. No tak jakby ty przychodzisz i mówi, Boże, ja mam, przychodzisz do McDonald's, mówi, ja mam swoje jedzenie. Niektórzy tak robią, ja znam niektórych. Ja im nie dziwię się, no takie u nich zachowanie. To moi krewni. Po <śmiech> prostu starszego pokolenia. Starszego pokolenia, oni tak, oni nie jadą z McDonald's, kiedy jadą z, idą z wnukami, to oni nie uznają McDonald's za McDonald's. <śmiech> oni muszą mieć swoje przepisy McDonald'sa nie pozwalają zazwyczaj tego. oni tam kombinują. Ja ich kochał. Tak o to samo dzieje się w kościoła. Bóg mówi, że idź na moje muczty. A on mówi, może ja kanapki sywam. Mówi, nie, tam wszystko przygotowane. Nie, mnie swoje. Ja żartuję, ale i nie żartuję. No, tak nie powinno być, to jest, to jest, troszeczkę nie, nie pasuje. Ty byłeś kiedyś na wyścigach? Kto? No, byliście, bo byliście. Wszedłeś ze swoim jedzeniem, z kanapkami? Wszyscy tam było przygotowania, Ty specjalnie swoje wyłożyłeś w Tak było. Może gdzieś bywa w tradycji jakiejś, ale ja, no nie znam, nie doświadczyłem tego. Zazwyczaj idziesz na to, co tam już jest. Amen? No tak się zgadza. I Bóg nam nami ludźmi dziwi się czasem, Mówię, ja że wam dam wszystko. Po co jeść ze swoim bagażem? Za to twój bagaż. On mówi, że stop. Czy ja nie wziął to na siebie wszystko? Amen? Zakon był dany do czasu przyjścia. Potomka. Ja już o tym mówił, tak? Potomka. On był dany na czas. Nigdy nie krzyczcie, zakon jest zły i to i to. To, co Bóg dał, szanujcie to. Amen? Miejcie szacunek do zakonu. Ale nie życie tak powiedział Bóg. Nie musicie, musicie być pod łaską Jezusa Chrystusa. W Jego miłości i Jego duchem zwyciężyć każdy grzech. Amen. Nie musisz, nie musisz nosić przepisy i każdemu narzucać. Świat rzeczywiście tak będzie żył, bo w świecie kiedy człowiek niewierzący, on musi czegoś się trzymać. To ja tylko was Teraz słowem tym uwalnia, żebyśmy nie, nie chodzili w starym jarzmie. I a, zakon był dan jako do przyjścia potomka, czyli na jakiś termin określony. Jeszcze jedną rzecz, którą sobie opisałem: zakon przyprowadził grzesznika do wiary. A ja przeczytam to. Wiara jest narzędziem ku zbawieniu. Przez wiarę jesteśmy zbawieni. Amen. Nie, nie znasz, jak zbawionym być. Przez wiary przystąpiłeś do Boga. Amen. Z wiary. Od, przez wiary jesteś zbawiony. Przez wiary w Boga. Przez wiary. I zakon od Galacjan 3,23 mówi, zanim zaś przyszła wiara, zanim zaś przyszła wiara, byliśmy w, wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakona. Stąd nazwa tego kazania, które już skończymy teraz. Strażą zakona. Właśnie w tym miejscu pisma, bo ja chciał polską nazwę do tego kazania, żeby nie było moja, mojego polskiego języku, ale wszystkim dostępnego. U mnie jest swój polski. A żeby było wszystkim dostępnego? Ono jest biblijne i tu jest tak. Zanim zaś przyszła wiara, słuchajcie się, zanim zaś przyszła wiara, Byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Jak ona została objawiona, ty nie możesz w klatce siedzieć. Jak na początku mówiłem, że wielu znów takie wracają do klatki po czasie. I z sobą ciągają innych. Wiesz co, tu nie przestrzegają. Tego nie robisz. To, to, to nie tak. Wracaj, tu jest dobrze w klatce. Tak, ciało, ciało zawsze dobrze pod zakonem a duch i dusza nie mogą tam być wolne. Rozumiecie? A ciało chce, chce bo ono musi czymś się chlubić. Zrobiłem parę oczynków. Dajcie mnie brawa. Tak ciało reaguje, rozumiecie? A Jezus mówi, swojej chwały nikomu nie dam. Tak mówi Bóg. I wtedy ludzie chwalą się sobą i mówią, że to Bóg. Nie Boże chwała, ja mnie nie pomylisz. Ona suwerenna. Ona nie zależy od pastora. Ona za, nie zależy od kościoła. Ona suwerenna. Ona przychodzi na twoje życie. Tam, gdzie ty jesteś, w domu, na twoich dzieci. Twoje dzieci, ja prorokuję cię słowem Bożym. Nie jako prorok, ale jak słowo Boże. Że twoje dzieci będą napełnieni chwałą Bożą. Amen? Aleluja. Dla Żydów zakon był jako ja już skończę teraz. Jako wychowawca, ale jeszcze kilka minut skupcie się, bo coś ważnego weźmiecie. W modlitwie teraz przyjdzie przełom. Zakon dla Żydów, on był jako wychowawca. Wiecie takie pojęcie wychowawca? Wychowawca, kiedy ktoś z nas był w tych jakąś żłobki przedszkole, wychowawca dany do jakiegoś czasu. On nie prowadzi cię do 35-lecia. No, że o teraz już masz 45 pięć, początek życia, to już cię wypuszczę. On był na ten czas, kiedy byłeś tam. Amen. Dla Żydów był dany zakon jako wychowawca albo wychowawczyni. Biorę za ręczkę, za i prowadzę, i do kogoś prowadzę, do potomka, który urodził się. Amen. Wychowawca, przewodnik taki na krótki czas był dany. No, krótkie odniesienia. Ale kiedy ludzie w Jezusie zaczynają znów wracać do wychowawcy, to znaczy, jak wygląda? No, tak jak 45-latek. Mówię, gdzie mój wychowawczy wychowawca? Gdzie moje przedszkola? Tam, rozumiecie? I tak w kościołach. Mówię, Boże, daj nam wzrost, Hallelujah, amen. I sami w klatkę. Tak nie powinno być. To jest ograniczone życie, w całości. W Chrystusie nie ma wolnej przesłanki. Tam jest wolność. Duch Boży jest Duchem Wolności. Amen. I Słowo Boże, ono nieograniczone rzeczywiście. Ono jest żywe i skuteczne. Ono jest żywe. Ono jest żywą istotą. Ona nie prosto litera prawa, którą komuś dyktujesz, dyktujesz. Żyjesz tak, nie żyjesz tak. Głosisz nie to, mówisz nie to. Duch Święty jest w każdym. Amen. Każdy narodzony na nowo ma Ducha Świętego. Każdy narodzony na nowo ma Ducha Świętego. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, 3.24 czytam, przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. I kończę. Tu, prosto nie będę czytać tej historii, ale nie jest ważne porównanie, żeby wam z czymś było skojarzenie. I w modlitwie ja tym się będę modlić. Jeszcze szósty punkt tylko powiem. Gdy przyszedł Pan, to już nie potrzebujemy tego przewodnika albo wychowawcy. 3,25 Galacjan mówi, a gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiary w Jezusa Chrystusa. Amen. Kiedy przyszła wiara, nie potrzebujesz tamtego już przewodnika. Problem w tym, że ludzie chcą i wiary, i łaskę, i przewodnika zostać I wszystko. Może się przyda. A Bóg mówi, że nie może. Dwaj synowie. Jest u mnie takie pojęcie, dwaj synowie. Dwaj synowie. W Biblii jest cały czas, można to prześledzić, dwaj dwa, dwa braty, dwaj synowie. Na początku byli dwa brata, Kain i Abel, pamiętacie? Ja o nich nie będę mówić, chociaż w nich też to można widzieć to, co teraz powiem. Później także byli w a, a, Galacjan 4,21, napisano i 23. Powiedzcie mi, wy, którzy chcecie być pod zakonem, czy nie, słyszy, nie słyszycie, co zakon mówi? Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, Abraham miał dwóch synów. Jednego z niewolnicy, drugiego z wolnej. To jest Nowy Testament. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej na podstawie obietnicy. imiona ich byli Izmael, Ismael, ten, który z ciała się urodził. I jest z obietnicy syn obiecany, Izak. Izak. Ismael, Izak. Bóg mówi, że jeśli ty nie wypuścisz Ismael, będziesz cierpieć. Dlatego Abraham musiał powiedzieć Ismael, idź. Nawet mama. Ja oglądał film Abraham. Niedawno, tak. Ja czasami oglądam filmy bieżące. Popularne filmy. No. Z dziećmi oglądam. I ja prosto, tam nie przyszło to, o czym ja w tej chwili mówię. Nie całeś tego, że Przecież on, i nie żal mu było, ja, że też normalny, duszowny człowiek, jaki każdy z was. Ja mówię, i nie żal mu było powiedzieć jej, Natalia na mnie tak patrzy, i mi się A Bóg mówi, musisz jej powiedzieć, żeby odeszła. A ja mówię, bo ona była niewolnica. Sara odpowiedziała, żeby on z nią spał. Pojawił się Ezaf, syn, Ciała, rozumiecie? Syn cielesny, nie, nie z obietnicy, nie z Boga. I jeśli z Twojego życia nie odejdzie ten Ismael, iz, iz, to będziesz cierpieć, potem, może że on przyniósł duży ból głowy. Bóg rzeczywiście zadbał o Ismael, Izma, o matkę jego, tam czytacie w Biblii. I mocno zadbał, nawet błogosławiał. Potem zakon jest dobry. Powiedz, zakon jest dobry. Ale nie muszę być pod zakonem. Muszę być pod Izakiem, a nie pod Izakiem. Jak Ismael. Bo Izak też z tego. Bo ja powiedziałem dwaj braci. Tu dwa braci. Jeszcze jedna jest historia. Ja ją nie czytam, prosto wspominam. Biblijna. Bo ona w Nowym Testamencie także nam pokazana. A jest ona w Starym Testamencie. To jest dwaj braci, który jest wnuk Abrahama, Jakub, i jego rodzony brat, Izaw. Narodzili się obo I tam stało się tak, że to, to, to. I Jeza, w nawet imię Jeza tłumaczy się jak człowiek ziemi, albo człowiek ciała. A Jakub, jedno z tłumaczeń, Jakub jest tłumaczenie chytry. Na początku on rzeczywiście był chytry. Ale owszem, to jest człowiek ducha tam, no. Od ducha, rozumiecie? I, e, w Nowym Testamencie powiedziano nam, w Nowym Testamencie o Izawie i Jakubie. W sumie, Bóg wybrał Jakuba, jako potomstwo, jako obiecane potomstwo. A Izaw, po ile był człowiekiem ciała, on szybko sprzedawał wszystko. No, w sensie tak sprzedał. Pierworostą sprzedał. Za talerzyk zupy. Bóg to znienawidział od razu. Bo ciało zawsze za coś się... Jeśli nie znasz, jak ciało może szybko to wchodź w post, no cię podpowiem? <grym> jak ono szybko chce sięgać jedzynie. Gdzie moje jedzonko? <grym> I kiedy... Bóg do niego zwracał się i zapowiedział, po co mi to przeprowadza, co on mi daje w ogóle. Takie w życiu wierzących. I oni sięgają pod zakon. Lepiej mieć talerz zupy, ale przy tym jest zakon. Wiecie, czy Bóg, że ci Bóg przygotował cię nieprosto talerz zupy na, na talerzycie. Jak w Polsce mówią, do zupy jeszcze jest mięso, tam, no, nie tylko w Polsce. Ja i nie że tu. Ale kochani, e, dwaj synowie, dwaj synowie, i jeden ma odejść, no w sensie duchowy, ja mam nawet, Jeden z ciała, jeden z ducha. Jeden z ciała, jeden z ducha. W Nowym Testamencie, kiedy raz wspomniana o Jezawie i Jakubie, to jest Hebrajczykom napisane, ja prosto jeden wierset. A wiecie, że po tym, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony nie uzyskał to o Jezawie. Nie uzyskał bowiem zmiany swojego położenia, chociaż o nią z łzami zabiegał. I Ezawie jest człowiekiem ciała. I umieć się prosto odstawiać to ze swojego życia. Amen? I przez wasze życie będą inni też uwolnieni. Nie martwcie się, ludzi. Sam Bóg z każdym pracuje. Amen? Nawet jeśli ktoś pomylił się gdzieś, że przecież jest krew Jezusa. Amen? Nawet jeśli ktoś nawet tam coś, co by nie stało, dla Boga nie ma nic nieważliwego. Amen? Z Twoimi bliskimi, przyjaciółmi, znajomymi, krewnymi. Coś by Ci nie stało, ale módl się o nich. Amen. I Bóg jest wierny. I ostatnie um, ja skończę znanym miejscem Pisma dla Was. Bo większość chrześcijan, wierzących ludzi znają to. To jest o synie marnotrawnym. Też dwaj synowie. Ktoś mówi, owszem, ta treść nazywa się zazwyczaj o synie marnotrawnym. Ale u tego taty było dwa syna. Dwa i generalnie, dzisiaj nie powiem o jego zachowaniach, o, bo kazania jest. Ja w życiu dużo kazań głosiłem o tym temacie, a teraz z innej strony pokażę. Tam dwa syna. I вот, historia zaczyna się tak. Potem rzekł, to jest Łukasze 15, potem rzekł, pewien człowiek miał dwóch synów. I rzekł młodszy z nich, Ojcz, ojcu, ojcze, daj mi część majątności, która nam nie przypada, Wtedy ten rozdzielił im majątność. Słowo im we wszystkich tłumaczeniach wskazuje na liczby więcej niż jeden. On dał i temu, i tam temu. <głosy> tam nie było żadnej niesprawiedliwości. Znamy tę historię, żeby tu skrócić i już przejść do modlitwy. W tej historii ten młodszy brat, młodszy ten chłopak on wziął to, co tata mu dał i e, poszedł do krainy tam, pewnej był z nierządnicami, czego prowadził życie, rozwiązły, no cokolwiek. I wszystko, tak jak w naszym życiu u niektórych też bywało. Wszyscy my wyszli ze świata. Amen. Mieliśmy życie w świecie. Ktoś mówi, ja bym by, był aniołem w świecie, no może z tobą pogodzę się, tylko świeckim aniołem. I według Boga nie byłeś i tak. A, ale przecież i ten, ten młody on wszystko roztrwonił i do, doszło do tego, że nawet już jadał z e, świniami na jakimś polu cudzym i zauważył, przyszło mu objawienie nagle Ho, nawet mówi ci e, jadają ze stołu który niewolnikami są a ja to syn taty my dzieci króla Boża, Bo, Boga Jezus jest królem, amen i my zakon postawić się zawsze w położeniu. jak pokażę jakie. I, I ten jednak młodszy, on upamiętał się i mówi, wrócę. On nawet nie na nic się nie nadzieje. Stracił na wszystko nadzieję. mówi, wrócę. Może być mi dadzą chociażby tam przy stołach niewolników jeść, mojego taty. On nie liczył, że może jeść z tatą, że w ogóle on na to wszystko nie liczą, On mówi, że może wrócę i chociażby mnie choć coś przypadnie i ja choć w lepszym stanie będę niż teraz jestem. Bo, bo ja ze świni, no gdzie świniam podają, znaczy, w te. Jaką? Korytą? Korytą. I on zaczyna biec w myślach, no... Nie wzrusza ta historia czasami. I ja przeczytam kilka wersetów. 25. Starszy syn, starszy zaś. No, tu on zaczyna biec, wraca do taty, i e, syn zażegł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebo i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Ojciec zażrzekł do, do sług swoich. Przynieście szybko najlepszą szatę i ubieźcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi, i przyprowadźcie tu, tu tuczne ciele, zabicie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić, a starszy syn jego był w polu, a gdy, wracając, zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. Zazwyczaj to, kiedy pod zakonem, powoli, czy to drażni już. <grywa> Że ucie, tak, a u kogoś muzyki i tańcy. <grywa> całe życie nie jest muzyki i tańca. Ale w Jezusie jest to. Amen. Niech to uwielbienie Boże nic nigdy nie drażni. Uwielbij sam. Też uwielbij. Amen. O. I. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest. To starszy ten. Ten zaś do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tłuczne ciele, że go zdrowym odzyskał, rozgniewał się więc i nie chciał wyjść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu, oto tyle lat służy ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu. Ja mu prosto powiadam, że ten, to jest dwa braci. Jeden jest zakon, drugi jest łaska. I on mówi, ja nigdy, ja starałem się, ty nie dałeś mi. Ten, który pod zakonem chrześcijanin, on zawsze będzie z oskarżeniem, ze smutkiem, że coś mu się należy. Bo tak wymaga ciało, rozumiecie? Bo to ciało pod zakonem. Coś mi się należy a ja tego nie mam. Ale jeśli pod waską będziesz mieć to, co Bóg chce na twoim życiu i to, co nawet twoja dusza chce. Amen? Aleluja. I oto tyle lat służę i nigdy nie przystąpiłem do rozkazu twojego. Nigdy nie dawasz, nawet koźlęcia, nawet nóżki. Od tego. Bym się mógł zabawić, bym się mógł uważajcie to, co czytam, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi. Wiecie, tak albo inaczej, ja on coś podpowiem co ciekawego i tym się skończyłem. Człowiek, który szybko leci pod zakon i zaczyna innych jeszcze pouczać zakonem. W jego sercu i tak wszystko nie w porządku, bo ten starszy syn chciał chlać, co chce robić, bo mówi, nie dałeś mi kozlęcia, by ja też ze swoimi przyjaciółmi. On co... To robił, to robił jego młodszy, rozumiecie? On miał, a zakon nie człowieka. To Bóg uwalnia człowieka. I kiedy jej ojciec obniał twojego syna, mm. i jego zbogę syna, to łaska uwalniła dobie. Miłość z miłość Boża, że będzie z łaską. Amen. Закон не может себя уйти, а не от Закон может всказать на греха, по тем, Правда, он закон и здоровье. А был полный закон. И один сын, он очень почувствовал, тебе завтра человек, а мы, а человек, а человек. Будьте с al in a physics so